Ale prawa jest szybka. To jest część pierwsza i chciałem tylko zauważyć moje wielkie poświęcenie, że w tym momencie, kiedy wokół mnie panuje tak niesamowity chaos, A. ludzie się biją, jeszcze na mnie brzydko mówią, ja składam swój odcinek zamiast iść, iść spać. Dobrze, i tak bym nie poszedł spać w takim hałasie ale mogłem robić coś innego, ale nie, ja wiem, że za kilka godzin muszę ten odcinek opublikować, więc go składam teraz na słuchawkach, które tłumią niby dźwięk wokół, ale i tak nic nie są... Ni... Fuck. Nic nie jest w stanie... Co się tam dzieje? Chciałem powiedzieć, że nic nie jest w stanie tego wytłumić. Albo tak. To naprawdę mnie wiele kosztuje. Zresztą słyszycie sami. Tu jest chaos. Tu... We wtorek zbudziłem się o tej porze bezdusznej i nikłej, kiedy właściwie noc się już skończyła, a świt nie zdążył jeszcze zacząć się na dobre. Zbudzony nagle chciałem pędzić taksówką na dworzec, Zdawało mi się bowiem, że wyjeżdżam. Dopiero w następnej minucie z biedą rozeznałem, że pociąg dla mnie na dworcu nie stoi. Nie wybiła żadna godzina. Leżałem w mętnym świetle, a ciało moje bało się nieznośnie, uciskając strachem mego ducha. duch uciskał ciało i każda najdrobniejsza fibra kurczyła się w oczekiwaniu, że nic się nie stanie, nic się nie odmieni. Nic nigdy nie nastąpi i cokolwiek by się przedsięwzięło, nie pocznie się nic, nic i nic. Był to lęk, to lęk nieistnienia. I nieistnienia, strach niebytu, niepokój nieżycia, obawa nierzeczywistości, krzyk biologiczny wszystkich komórek moich wobec wewnętrznego rozdarcia, rozproszenia i rozproszkowania. Lęk nieprzyzwoitej drobnostkowości i małostkowości, popłoch dekoncentracji, panika na tle ułamka, strach przed gwałtem, który miałem w sobie i przed tym, który zagrażał od zewnątrz, a co najważniejsza, Ciągle mi towarzyszyło, ani na krok nie odstępując, coś, co bym mógł nazwać samopoczuciem wewnętrznego, międzycząsteczkowego przedrzeźniania i szyderstwa, wsobnego prześmiechu rozwydrzonych części mego ciała i analogicznych części mego ducha. Niektóre wtorki mają to do siebie, że po nich jest środa. Ta środa, kiedy powinien opublikować nowy odcinek innego konceptu. Jednak we wtorek ten nie mam jeszcze przygotowanego materiału, nie mam złożonego odcinka, by wrzucić go na serwer i opublikować. Co prawda w takie wtorki zazwyczaj jestem już umówiony na wieczór z kimś, by porozmawiać, przeprowadzić wywiad, tudzież coś innego co tam z tego wyjdzie skąd jednak mam mieć pewność, że osoba ta nie odwoła w ostatniej chwili umówionego spotkania i nie zostanę na, na lodzie z niczym bez materiału na odcinek warto więc przygotować się na taką ewentualność już we wtorek rano i nagrać coś przygotować materiał awaryjny w najgorszym wypadku zostanie on użyty już następnego dnia a w najlepszym będzie się miało materiał w szufladzie zapasowy na przyszłość. Tak też teraz robię i to będzie relacja z gotowania wody na herbatę. Nalejemy do czajnika troszkę wody. Czerwona lampka się świeci, znaczy grzałka grzeje. Wszedłem do sklepu z piwami. Sprzedawca, troszkę mnie już kojarząc z widzenia, no i widząc, że rozglądam się po półkach z nowościami, zapytał się, czy ursę piłem. Ursa to taki nowy rzemieślniczy browar z Bieszczot. Odpowiedziałem, że tak, piłem już rozbawionego, czyli piwo pszeniczne i to drugie, które wyszło razem z nim, chyba to był Amber Ale jakiś. Dobre były, ale nie warte swojej ceny. Na to usłyszałem, że te nowe są o niebo lepsze i już warte tych 7-8 zł, czy ile tam dokładnie kosztowały. Wziąłem to ciemniejsze. Nazywa się deszcz wcisnej. Na etykietce napisali, że jest to piwo w stylu brązowy wędzony ale o ekstrakcie 12,7% i 5,5% alkoholu. Dalej producent pisze na etykietce, że deszcz wcisnej to piwo o lekkim, karmelowo wędzonym smaku i aromacie przeniesie cię do serca Bieszczadów, do Cisnej, gdzie zapach bukowo-jodłowych lasów miesza się z dymem z ogniska. Inspiracją do stworzenia tego piwa była piosenka o tym samym tytule. Zresztą Zarazem usłyszycie w tle. Etykietka w ursowej stylistyce jest jak najbardziej kolorowa, Strokata, jak i we wcześniejszych piwach z tego browaru, kształtem swoim nawiązuje do bieszczackiego szczytu. Na obrazku wieczorna niezbyt wyraźna panorama na, nacisną zapewne z deszczowo żółtym tłem. Pod notką o piwie jest informacja, do czego pasuje i w jakiej temperaturze należy je podawać. Niestety brakuje składu. Piwo jest niepasteryzowane, ma czerwono-zielony kapsel z logiem browaru. Ślicznie, ślicznie się prezentuje. Piosenka Deszcz wcisnej gra... Piwo, deszcz wcisnej zostało przelane do szklanki. Nie zmieściło się całe, bo spieniło się na 4 cm. Lekko beżowa piana, jest jednak rzadka i szybko się redukuje do 1 cm powłoki. Barwa jest porównywalna do brązowej szybki, lekko przechodzącej w bordo. Piwo jest klarowne, można dostrzec przez ciemny kolor palce po drugiej stronie. Wygląda w zasadzie podobnie do rozwodnionego wina. Nie jest jakieś szczególnie piękne. W zapachu jednak oferuje bogactwo ciekawostek. Faktycznie jest to karmel plus wędzonka, ale niezbyt mdły karmel ani niezbyt mocna wędzonka. Do tego garść kwiatów i liści. W smaku na pierwszy rzut pojawia się nadzwyczaj przyjemna goryczka. Wyraźna, mocna, ale taka bez przesady. Do tego tło karmelowe i wędzonka, która zostaje w posmaku. Nieco chlebowości. No i tak, dobre jest to piwo. Bardzo dobre. Wysycenie dwutlenkiem węgla na średnim poziomie. Przy pierwszych łykach, jak na mój gust, troszkę, no troszkę mi przeszkadzało. Ale szybko nadmiar bąbelków uleciał, a i resztki piany wciąż unoszą się na powierzchni w postaci białego pierścienia w momencie, kiedy pisałem krótką recenzję tego piwa. Część druga. Chaos dalej wokół panuje. E, ja dalej staram się jako tako montować ten odcinek. I zdaję sobie sprawę, że najprawdopodobniej nie pada w tej części imię mojego rozmówcy. Jest to Dawid Pajerski. Tyle chciałem powiedzieć. Miłego słuchania. Okej, okay, teraz powinno być dobrze, tak jest dobrze, kreseczki skaczą jak powinny, czerwone światełko oznaczające nagrywanie się pali. Eee, dzisiaj gość w podcaście niesamowity, który ratuje świat codziennie, powiedz jak to robisz. Jak ratuje świat? To jest wspaniałe. W zasadzie nie wiem z kim się umówiłem na rozmowę. I Jeszcze mógł. nam świeczkę, prawda, tutaj... Zmoknąłeś. Zmuchnęłaś się. Uratowałeś świat przed pożarem. O, właśnie, to w ten sposób może być. Hmm. Ale, ale. Ratować e, ja świat, staram to, się. To jest właśnie <głos> fajny sposób, żeby kogoś robić. Jak ktoś już się zgodził na nagrywanie, już się <głos> nagrywa. E, co się dzieje, to się. no, Nie można od tego uciec, my hmm, tutaj nie montujemy. Może hmm. troszkę. E, i... <głos> i, i, i, i... I pytaniami można kogoś, prawda? Tak, można wyskoczyć tak. no to, słuchaj, spotkaliśmy się tu nagrywamy, e, opowiadaj ale co mam opowiadać? No, przecież jesteś niesamowitym człowiekiem zaprzeczysz temu e, nie To ktoś tutaj już musi nawijać, musi się starać no właśnie, żeby, żeby się pokazać na... z jak najlepszej strony no, a prawda jest taka, że mm, na Gantry, Gantry już nieraz mi służyło do pomocy w moim podcaście. Na Gantry dałeś ogłoszenie, że szukasz ludzi z historiami. Ja tak, owszem. No i po co ci to było? Kilka dni no. temu. To znaczy, dodałem ten, to ogłoszenie na pewno ze względu na to, że już od dłuższego czasu, właściwie to no teraz mam 19 lat i jestem na pierwszym roku studiów, ale w sumie już tak od pod koniec gimnazjum mnie ciągło do takich właśnie ludzkich historii prawdziwych. Ale nigdy nie wiem jakiegoś takiego nie wiem, takiego zalążka, żebym spróbował coś z tym zrobić. Zapoznać się z, jak z jakimiś ludźmi. Czy poznać właśnie jakieś takie historie i potem na przykład o tym napisać albo sam w sobie się po pofascynować. No i tak akurat teraz poszedłem na studia dziennikarskie i przy okazji nie to jakoś tak natchnęło przy okazji zadania, jakie dostałem też na studiach. A zadanie na czym polegało? A to zadanie polega polega nadal na tym, żeby dotrzeć do kogoś i opisać czyjąś historię człowieka. E, taki ogólny temat. Tak, nie? tak, tak. Jak tak. twój wyborca tak. a i tak możemy dostać 2-0. Tak, dokładnie. A... To też się wiązało z moim pierwszym zadaniem, które polegało na napisaniu artykułu na podstawie gazet z roku mojego urodzenia. Właśnie odbyłem romans z rajską biblioteką i przeszukiwałem te archiwa wszystkie. No i tam znalazłem też kilka ciekawych historii. I nawet do jednego pana próbuję dotrzeć wciąż, ale się nie udaje, jak na razie. To jest problem. O ile samo nawiązanie jakiegoś kontaktu z człowiekiem, z którym by się chciała porozmawiać, nie jest jakimś większym większy problemem, no bo są maile, są telefony no i, i, i, i mówi, że hej, chcę z Tobą przeprowadzić wywiad, czy to do podcastu, czy, czy, to, czy to do gazety, czy cokolwiek no to ludzie czasem nawet odpisują no super, spoko, nie ma problemu no dobra, no to umówmy się i tu się zaczyna problem no, dokładnie. bo spotkania są przekładane z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień a potem to wszystko się tak no, już się jakoś brady. rozchodzi po kościach i do niczego nie dochodzi no zawsze trzeba z dwóch stron prawda, jakiegoś takiego takie moje statystyki osobiste, tak na oko oceniane mówią, że może się udaje w 10% przypadków tylko spotkać się z tymi ludźmi, tak? Spotkać się, a jeszcze żeby na tym spotkaniu udało się coś zrobić, no to to jest jeszcze mniejsze prawdopodobieństwo. Ale, ale e, zdarzają się takie sytuacje i, i ej, no choćby e, co słychać było już parokrotnie w moim podcaście sam, to owocne spotkania, takie, że znam się z tymi ludźmi po dziś dzień. Na pierwszym spotkaniu powstało super nagranie, które... z którego potem powstał całkiem niezły odcinek. Na pierwszym spotkaniu twoim, takim, którym to jakby, tak? Z tą osobą, nie, z mhm. którą się akurat tam umawiałem. Ale to cię też na pewno tak prawda, do tego zachęciło. No bo pierwsze spotkanie i już coś się udało. No, różnie, różnie się to udaje. Raz, raz się udaje z kimś zobaczyć, a jak się uda za pierwszym razem, to jest większo, większe podobieństwo, że, że też że kolejny raz się uda, uda się. tak pogadać niekoniecznie w, przed mikrofonem, tylko tak normalnie ktoś stuknął o i tak poza tym jeszcze na muzyka tutaj gra, może słuchać. w ogóle, nie wiem. Trochę łatwiej. na pewno. No, tak. Ale takie rzeczy chyba nie są jakimiś licencjami, może tak łapie. Może. Zresztą się niezbyt się przejmuję. za mamą słuchalność i nic na tym nie zarabiam, więc za X się do mnie nie doczepi. Ani inni prawnicy od praw autorskich. Mhm. Dziennikarstwo. Co to w zasadzie coś studiować. Proszę? Po co w, w zasadzie studiować dziennikarstwo? Ej, no bo e, przecież <śmiech> dziennikarstwo to, to polega e, niby na tym, że znajdujesz sobie jakiś temat, e, Dowiadujesz się e, o nim jak najwięcej, potem to opisujesz jakoś zgrabnie no i to publikujesz gdzieś. No tak, właściwie. Co no, dają studia takie same dziennikarstwo? dziennikarstwie? Czego tam jest znaczy na pewno uczyć. na studiach tak dziennikarskich możesz bardziej poznać to z strony teoretycznej, e, jakieś takie techniki. Jaka tam prawda? jest teoria? Jakie techniki? to jest wszystko naturalnie przychodzi z doświadczenia z obserwacji, uczestniczącej nawet obserwacji. Przecież no, gimnazjaliści na dobrą sprawę już mogą pisać jakieś proste artykuły choćby na blogu. Albo w jakichś serwisach, o grach, czy, czy cokolwiek. I nieraz, są to, nieraz są to artykuły na naprawdę niezłym poziomie. No z tym, że dziennikarstwo to też nie jest tylko opisanie, bo jest jakby wiele gałęzi dziennikarstwa, prawda? Więc można też sobie swoją własną drogę znaleźć na tych studiach, bo dziennikarstwo to brzmi tak bardzo ogólnie. No a na studiach masz co roku warsztaty w innym jakby w innej gałęzi, czyli na przykład w radiu, to z kolei masz telewizji, to teraz na pierwszym roku na przykład mamy w redakcji prasowej. także Łatwiej się wkręcić w praktyki. O, na przykład, tak, na tak, tak. To tak. jest duży plus na pewno. No i też możesz odnaleźć swoją działkę, no bo wiesz, ktoś na przykład myśli, że chce być dziennikarzem, ale nie wie jeszcze do końca, co dokładnie chce robić. No i możesz popróbować troszeczkę Wszystkiego i potem sobie zdecydować jak, jak w którą stronę chcesz podążać. Bo naprawdę może, można być dziennikarzem takim no, wielkim, że tak powiem, i pisać jakieś nie reportaże kapuściński. Drak, kapuściński nie, nie, kral. A można też, nie wiem, być tak zwanym dziennikarzem rewolwerowym i iść do pudelka, no nie? nie? Nie reklamując tutaj strony. Nie, nie odwiedza. <grymne> Często nie. Hmm. Także myślę, że... No, Ale jak, jak Ty sam <grymne> uważasz? No. E nie oglądam od wielu lat telewizji. E radia słucham tak z doskoku, powiedzmy. E no jak na radia słucham tam, tam, no, A jeśli chodzi o e portale jakieś internetowe, o prasę, no, tylko, tylko parę portali internetowych, takich na nieco wyższym poziomie niż interia czy pudelek. Mhm. E no, ale razi mnie to, jak już się z tym zetknę, że ten poziom dziennikarstwa jest naprawdę na żenującym tym poziomie, poziom na poziomie. No, no to ale... prawda. No ja się na przykład zgadzam no, się z tym, no ale też... A z czego hmm. to wynika? Czy to jest tak zapotrzebowanie na...? Nie wiem, często dziennikarz staje się celebrytą, tak naprawdę. No to Więc jest wiele No, No i no, no, dość, dość, dość dużo jest masa jednak całe, cała masa takich rzemieślników, którzy piszą do faktu, do jakiegoś do, do wybiórczej. <laughs> tak, to jest. Od, odwalają hałtury prostym językiem, no i dobrze, prostym językiem jest najtrudniej e, pisać, e, tylko e, trzeba przekazywać jakieś sensowne treści. No ale wiesz, wymieniłeś, wymieniłeś właśnie A, fakt i wieni, wymieniłeś, no. Fakt. Akurat tak, teraz fakt nam tak. bardziej na myśli. No i to jest akurat do określonego odbiorców, faktycznie gazeta, więc czytają. Ponoć pewna czas nie działka. na gazeta w Polsce. W serio? Tak, fa? słyszałem. Największy na nakład. To tylko świadczyło <laughs> ludzie. No ale no, to jest jednak skierowane do właśnie pewnej grupy odbiorców i dla nich jest to pisane, a nie, że wynika to z jakiejś niemądrości dziennikarza. Tylko po prostu to z priorytacją. Czy zwróciłeś uwagę na coś takiego jak no, oglądasz jakieś wiadomości czy cokolwiek, przeglądasz sobie y, newsy na portalu internetowym i pod właściwie pod 90% tych newsów jest notka, że to jest z Papu albo tej drugiej, albo agencji Reutersa. Mhm. Albo to, albo to. I potem e, przechodzisz na inny portal, okazuje się, że jest dokładnie ten sam tekst, tylko tytuł inny nagłówek. Nieco się różnią. Coś takim się nie spotkałem, Czymś, że jest naprawdę nie? Że jest ten to sam tekst, przed... a tytuł inny. Wszystko to są Fredor... i wszyscy biorą informacje z papu. I od, <śmiech> od Rytensa. Czyli e, no. Czyli generalizacja czy po prostu. Może, no ale chyba przetwarzają też ten trochę tekst chociaż, no. a nie cytują. Różnie z tym bywa, niestety. Często się zdarzają nawet błędy ortograficzne co same. No to już jest żenłaż że tak powiem, niestety. Ale jaki jest sens w takim wypadku, żeby było aż tylu ludzi zajmujących się dziennikarstwem, skoro oni to są takie roboty w zasadzie, w zasadzie kopiuj, Gotowy materiał z tej agencji informacyjnej i wklej do swojego serwisu, do swojej gazety, ewentualnie tylko zmieniając troszkę słowa. No to jest bardzo nie fair. Tym bardziej, że niektórzy nieraz mają większe ambicje i chcą faktycznie coś zrobić, a nie mają szansy. Po prostu nie mają jak się dostać do danej gazety czy, czy wiem, jakiegoś portalu, no bo nie wiem. Najczęściej też zależy od znajomości różnych. Zrobić i tak dalej. reportaż, też no to, jest ciężko. No tak, tak żeby się z kimś umówić, żeby Tak się jak ci mówiłem, no, na przykład ja miałbym problem z, ze, zdobyciem, ze zdobyciem materiałów. Na przykład miałem temat, ale miałbym problem, jak dotrzeć do kogoś danej. No napisałeś na Gumtree, że Ekzamin. hej, szukamy historii ludzi do opisania tego, studiuję dziennikarstwo, bla bla bla. Ile osób ci odpowiedziała. Czy co, jakiekolwiek konkretne takie zgłoszenie miałeś, że już może jakąś umówioną historię? Czy Powiem Francę? ci szczerze, że jedna dziewczyna się odezwała, napisała mi dokładnie, że czy chce historię nieudanego związku. No to wiesz, no ja prawda, no wiesz, nie, no nie nie jestem jakaś taka ja moja. ładna dzianna, i sympatyczna, nie, nie wiem, nie, nie wiedziałem. W każdym razie no, wiadomo, że nie odmówiłem jej, prawda, no bo nie mam zamiaru odmawiać nikomu. No i, no i powiem Ci szczerze, że mnie bardzo y, zaskoczyła, jak zobaczyłem. Na pewno z, niezłe z 10 ton na 4, naprawdę nie, nie, nie kłamie cztery by wyszło historii, która mi opisała i na końcu... Czyli napisała to wszystko. Napisała mi wszystko po prostu. No. Całą historię od A do Z. I spuentowała to właśnie zdaniem, że y, taka historia wynikła i pomogło jej to, że napisała do mnie i wypisała to wszystko na, na, na ten mail. Nie, to sporo, tak nie? sporo pomaga przelaniu jakieś myśli, zwerbalizowanie. Tak, tak. tak no, na kartce albo na... No, tak, tutaj w tym przypadku na mail. Także jak najbardziej nie, nie odmówiłem jej, bo, bo dlaczego, no nie? E, ja tematy najczęściej zdobywam e, na tej zasadzie, że albo przeglądam e, to gantry całe nieszczęsne, no i tam trafiam na jakieś ogłoszenie takie, które mogłoby coś się za nim kryć, no i piszę, nie, że jest taka, taka sprawa. E, bardzo rzadko dostaję odpowiedzi, e, że, że spoko, że kiedyś coś może zadziałać. A, a na palcach Eneryki bym mógł policzyć zrealizowane już takie spotkania, ale hmm, znacznie, ba znacznie bardziej niż, niż szukanie przez internet historii, no to wolę. Zrozumiewać się, co mówią w czasie imprez, w czasie spotkań znajomi. Czasem ktoś chlapnie, że o, a ja jechałem sobie autostopem przez wakacje po Turcji gdzieś. Mm -hmm. Tak podróżowałem przez dwa miesiące i zgwałcił mnie jakiś gurubaz. No, to jest, <grym> już jest, już jest historia. Albo w tramwajach. To też jest niezła sprawa. Czy... Tak podejdziesz do kogoś obcego w tramwaju? No nie, to tak. To podejść podejść nie no. Ale też czasami można podsłuchać jakieś historie, prawda? Spontanicznie. Aczkolwiek też mi się tak zdarzyło w parku parę razy kogoś zaczepić. No widzisz, widzisz. Raz coś z tego było. No widzisz, więc jednak coś może z tego zawsze wyjść. A też co do tego, tak mi się przypomniało. Dlaczego akurat napisałem tak akurat na gamci? Yy, podoba mi się, tak trochę mnie też zainspirowała książ książka, no. Właściwie nie wiem, jak to, może książką to nie nazwę, może takie sprawozdanie, reportaż tego, mianowicie e, Szczygła, nazywa się Polska w ogłoszeniach i on właśnie zrobił takie coś, że przeglądał wiele tysięcy ogłoszeń na jakiejś tam stronie, nie wiem, nie, nie, nie, na stronie internetowej albo w gazecie i właśnie pisał do tych ludzi i szukał historii w ten sposób i pisał zawsze jako... Zimona praca. Pisał jako, ale mu wyszło, naprawdę bardzo ciekawa. Pisał jako reporter i jako osoba, która była poszukiwana na przykład przez daną osobę. I z tego właśnie wychodziło wiele różnych śmiesznych sytuacji. Czasami wychodziła hipokryzja bardzo mocno danej osoby, bo przedstawiała się inaczej jako reporterowi, a inaczej jako osobie, którą szukała. Także bardzo ciekawa historia. I to mnie tak ciekawi. I dlatego też... nawet kiedyś zrobisz taką prowokację. To jest fajny pomysł. Może to wykorzystam hmm. pewnego dnia. No, no, naprawdę. Podobało mi się. To samo robił Konkolewski zresztą. Też napisał książkę 3 grosz, 3 złote za słowo. Też jest tam właśnie tego typu prowokacja. A, nagrywamy teraz podcast. Jeśli chodzi o dziennikarstwo słowa, coś, coś... Yy, masz jakieś zdanie na ten temat? Mówiłeś, że słuchasz całkiem sporo radia. Tak, słucham. I To jest radio muzyka czy radio mówione? To co? E... Takie no. Radio może być takie nastawione typowo, że puszczamy muzykę. Mm -hmm. jakoś, czy, czy konkretny gatunek, czy po prostu muzykę popularną. E... To nie, to akurat to nie jest. To nie czy jest, bardziej to... radio mówione typu e, zdarza ja... się czasem. Trójka, słucham ja słucham... trójce. Ty. Tak, tak. Ja generalnie tylko słucham trójki, tylko jedynie słucham trójki. Też jak już wam radia, no to zazwy zazwyczaj to jest trójka głównie dlatego, żeby usłyszeć jak e, man zapowiada prognozę pogody. Tak, tak, on zawsze właśnie no, bardzo na no, piątki z tego co pamiętam, rano zawsze zapowiada pogodę. Proszę Państwa, bardzo słucham się. No znowu mi dali tą karteczkę. No, no co tak, no, tak. przeczytać mi kazali, ale.. ale, ale co ja Wam mogę powiedzieć? No, zimno yeah. będzie. No I na bardzo... północy może padać. No to może przejdźmy do. Bardzo charyzmatyczny człowiek. No, ja słucham trójki ze względu właśnie na to, że czasami można się dowiedzieć czegoś ciekawego poza to to słuchanie muzyki. Bo jest wiele rozmów, jak każdy pewnie wie, kto słucha czasami. No, ale też idzie akurat w tym radiu, jest puszczana muzyka, którą lubię. Także dlatego mhm. akurat to radio. Bo na przykład innych stacji typu, no nie wiem, RMF. To już nie dla mnie, no. Jedno i to samo, że tak powiem. To jest taka rzecz, która po prostu leci w tle. Tak. tak? Żeby tylko statystyczny słuchacz przy nie przełączył, żeby mu nie przeszkadzało. A czemu się podoba to już jest skrowa drugorzęda? Mm -hmm. Dokładnie. Okay. Mówiłeś też, że e, przesłuchałeś parę odcinków z mojego podcastu. Nie wiem za bardzo na co, na co tam trafiłeś. No, zdarzały mi się różne odcinki i o lepszym poziomie no ja, o Tak, a akurat na ta... tym lepszym poziomie chyba widziałem te odcinki. Bo na przykład pamiętam, bardzo mi się podobała historia Justyny. O, Justyna i spotkanie w Wigilii, coś takiego To było wiecznie, świetne niesamowite. Naprawdę, naprawdę. Ten klimat w ogóle taki właśnie <śmiech> zrobiłeś. Udało Ci się. Taki, no naprawdę, świetny klimat. Świąteczny ja, bardzo. No dokładnie, świąteczny. I w ogóle ten temat ludzie pomoc ludziom starszym. Świetna dziewczyna i świetna historia. I bardzo ciekawe. To jest mokry sen chyba każdego, kto przeprowadza wywiady. Czyli trafić na osobę, przed którą postajesz mikrofon, zaczniesz tylko, zadasz jedno pytanie, a potem ona już sama. Tak wspaniale snuje opowieść, i usta się nie zamykają. Odpowiada na pytania, które ci nawet do głowy nie przychodzą, a które przyjść powinny. No Coś jeś... wspaniałego. No jeśli do tego pamiętam, właśnie Justyna była bardzo skromną dziewczyną. Taką... No i niestety nie, nie udało mi się z nią spotkać po raz kolejny, mimo że próbowałem. Była z Krakowa? Dalej ponieważ tutaj studiuję, ale... Czy tak jest naprawdę? No, tak, była z Krakowa. A jakieś, yy, yy, jakieś słówko recenzji, tych moich, tych takiej ogólnej recenzji? No, ja obejrzałem chyba za 4 lub 5 odcinków i tak jak no, to mówię... Sporo. Tak jak mówię, naprawdę nie, nie znudziłem mnie absolutnie, bo... Bo akurat straciłem na... Ty mówisz, że masz też jakieś na mniejszym poziomie yy, To znaczy, odcinki. niektóre są bardziej inside, niektóre to są takie, że yy, po prostu po, położyłem nagrywajkę pośrodku stołu i rozmawiałem sobie normalnie ze znajomymi. Ignorując słuchacza praktycznie w 100%. Aha. No ja akurat trafiłem na te twoje yy, na, nagrania z ludźmi akurat indywidualnie, które coś opowiadały i to mnie bardzo ciekawiło. Także no... Jak dla mnie to jest fajna sprawa. I nawet nie wiedziałem, w sumie nie interesowałem się nigdy podcastami. Nie wiedziałem, że... no gdzieś tam słyszałem, że coś takiego istnieje, nie jest to dla mnie obca nazwa, ale. Cześć, się... Jest to na pewno ciekawe, ale i niedocenione w Polsce medium. Mhm. Niektóre radia to wykorzystują, niektóre swoje audycje tak, retransmitują, nagrywają po prostu, zamieszczają w postaci podcastów na stronie dościągnięcia, kiedy kto chce, ale to nie jest to samo. To już nie ma. Nie ma tej oddolności przekazu. Chodzi o to, że człowiek mówi do człowieka, a nie pracownik radia do... No właśnie, jednak to jest słuchacza zawsze inaczej, jak na tym samym poziomie, że tak powiem społecznym się rozmawia coś tak, nie ma takiej bariery Ale to było <śmiech> czy już mówiłem, że chaos wokół panuje kiedy to montuje? Mm, to jest część trzecia, ostatnia jak się skończy skończy się też odcinek tyle w zasadzie do usłyszenia kiedyś, w przyszłości. Czerwone światełko oznacza, że dorożka jest przede mną. Tak, dorożka. Okazuje się, że nawet dorożka na krakowskim rynku musi być odpowiednio oznakowana światłami. No w sumie to jest całkiem logiczne, bo przecież te koniki z wózkiem ciągniętym muszą dostać się jakoś na ten rynek, a dostają się zazwyczaj zwykłymi, ruchliwymi ulicami, na których są samochody. A jeśli jest ciemno, no to muszą być widoczne. Stąd i światełka komicznie to wygląda dzisiaj odcinek trójdzielny, taki wychodzi początek dziwny potem chwila rozmowy może nie jakiejś szczególnie udanej ale no to jest moja wina moja wina, że nie udało mi się wyciągnąć z tego więcej, kwestia zmęczenia bo to był męczący, długi i męczący dzień, a jeszcze nie koniec. Jeszcze sporo rzeczy. Nie czeka dzisiaj, nim pójdę spać. Ehm. mogę powiedzieć na zakończenie, na ostatnią część tego podcastu. Choćby to, że wtorki potrafią być męczące. Wtorki, jak i inne dni robocze, kiedy jest pełno obowiązków. Niektóre z tych obowiązków są fajne. Takie, do których się nadgarniemy, bo one nam coś dadzą. A niektóre, niektóre są stresujące, a niektóre nużące. Czy na tym polega życie? Widziałem ostatnio gołębia. Przechodziłem przez park i stał tam gołąb. W Krakowie jest mnóstwo gołębi, ale ten jakoś inaczej stał. Stał bez ruchu na trawie i, i oddychał. Przekręcił od czasu do czasu lekko łbem to w lewo, to w prawo. Gdy wracałem parę godzin później, on stał dalej w tym samym miejscu, nie poruszył się ani o centymetr. Następnego dnia dalej tak stał, chyba czekał na śmierć. To trochę przerażające. Nie widziałem czegoś takiego nigdy w innych mniejszych miastach czy na wsi, bo tam zaraz by go jakiś pies chociażby czy kot dorwał i zabił normalnie, humanitarnie, a tutaj tak się nie dzieje tutaj w Krakowie, w dużym mieście psy, koty nie latają za zwierzętami nie polują na nie mimo, że masa, setki osób przeszły obok tego gołębia też nikt na niego nie zwrócił uwagi bo przecież te ptaki są już na tyle oswojone z ludźmi że nie uciekają Nie wiem, czy ten gołąb dalej tam leży. Już martwy na pewno. Chyba nie. Pewno ktoś go sprzątnął. Jakaś osoba dbająca o czystość miasta. Może to o to chodzi w tej samotności pośród pędzącego świata. W samotności w tłumie. Może to chodzi o taką... Samotną i niezauważoną śmierć gołębia, który po prostu sobie stoi. Dziwna rzecz. Jestem teraz na rynku, na krakowskim rynku. Wokół mnie budy. Drewniane budki, zamknięte wszystkie, pewno czekają już na. Jarmark Bożonarodzeniowy albo inne święto.